Bajki i baśni polskie Antoni Józef Gliński O królewnie zaklętej w żabę Był sobie król i miał trzech synów. Król był staruszek, a synowie dorodni, przywołał więc ich do siebie i rzecze. Dziadki moje najmilsze, Sokolenta moje najulubieńsze, Dopełniają się moje lata Dobiega godzina życia doczesnego Trzeba mi królewskie brzemię jednemu z was powierzyć Bo starość nie radość Oczy źle widzą Uszy źle słyszą A głowa ciąży ku matce ziemi A że w królestwie naszym jest taki zwyczaj Że bezrzędny panować nie może Chciałbym więc, abyście wkrótce się pożenili, a który lepszą wybierze żonę, ten następcą mój będzie. Idźcież i bez żon do domu nie wracajcie. Królu i ojcze, odpowiedzieli królewiczowie. Jesteśmy gotowi spełnić twoją wolę, ale jakże młodzi niedoświadczeni mamy sami, bez przewodnictwa ojca, odważać się na wybór żon dla siebie? To też, dziadki, będzie próba waszego rozumu. A kto jej godnie odpowie, przekona, że wart takiej wielkiej nagrody. Królewiczowie po sobie spojrzeli, pogadali, Poradzili się i za zezwoleniem króla postanowili zasięgnąć zdania radców królewskich. Nazajutrz więc rano obwoływacz rozkazów królewskich po ulicach stolicy chodzi i swoją piersią potężną trąbiąc w trąbę mosiężną po każdym przystanku woła. – Rady panowie senatorowie, ze snu słodkiego wstawajcie i co wam powiem królewskim słowem, słuchajcie, pilnie słuchajcie. Nim promień słońca oświeci gońca, zbierzcie się w jedną gromadę i z sobą zgodni łask króla godni, śpieszcie do niego poradę. Radcy królewscy, szaty godowe, przybrani, na radną salę przybyli. Długo się, długo radzili i kiedy swe zdania objawili, okazało się, że co głowa to rozum, a czyj lepszy? Bóg chyba wiedzieć to raczy. Różnością zdań król zrażony radę do domów rozpuszcza. Przywołuje nadwornego mędrca astrologa i całą tę rzecz na jego sąd zdaje. Mędrzec po trzykroć się kłania i oświadcza, że ponieważ śmierć i żona od Boga przeznaczona, zatem wybór żon dla królewiczów najlepiej zdać na losy. I wprowadza królewiczów na wysoką wieżę pałacową i rzecze do nich. Naciągnijcie królewiczowie wasze łuki, połóżcie nacięciwy ostre strzały, a z zadanym hasłem strzelicie w trzy różne strony. Gdzie którego strzała padnie, tam będzie jego sądzona i tam pojmy sobie żodę. Królewiczowie usłuchali. Obok siebie stanęli, łuki swoje napięli i w trzy różne strony zmierzyli. Starszy na miejskie pałace, średni na wiejskie dwory, a najmłodszy na kwieciste łąki. Strzała królewicza starszego utkwiła w oknie jednego z miejskich pałaców, gdzie spotkał piękną i strojną senatorówny. Wziął ją za żonę. Średni królewicz znalazł swą strzałę w bramie wiejskiego dworu, na którego ganku ujrzał siedzącą piękną pannę, córkę zamożnego pana. Poprosił o rękę, ożenił się i do stolicy z nią odjechał. Najmłodszy królewicz przeszedł gaj zielony, przepłynął w łódce jezioro głębokie i ujrzał swą strzałę na środku bagna. A na niej zielona żabka siedziała i wprost na królewicza patrzała. A bagno było tak grząskie i niedostępne, że żadnym sposobem nie mógł dostać swej strzały. Siadł więc na brzegu i płacze. – Czego płaczesz, królewiczo? odezwała się żabka. – Jakże mam nie płakać, kiedy strzały, na której siedzisz, dostać nie mogę. A bez niej do domu wracać nie śmiem. Weź mnie za żonę, a ja ci wnet podam strzałę. Jakże to może być, żabku? Tak się jednak pewnie stanie, żabka twą żoną zostanie, bo przyznaj się, przyjacielu, żeś strzelił zwierzę w tym celu, by ci lotna twoja strzała wierną żonę ukazała. Masz więc we mnie. Rozumnaś, jak widzę, żabko, bo i to wiesz, co się stało, i odpowiadasz rymami, jakby poeta jaki. Powiedz więc sama, jak mogę wziąć cię za żonę? Jak ojcu ciebie pokazać? I co na to ludzie powiedzą? Przynieś mnie skrycie do twojego mieszkania i nie pokazuj nikomu. A wszystkim mów, że wschodnich krajów mieszkanka cudnej urody sułtanka i chcę, by prócz męża żaden nie mężczyzna, nie kobieta, nie widzieli mnie. I kryta. Pomyślał królewicz, pomyślał, wreszcie zdał się na wolę bożą. Podaną strzałę wziął od żaby, ją samą do kieszeni wsadził, zaniósł do swego mieszkania i westchnąwszy spać się położył. Na zajutrz. Król dowiedział się od dworzan, iż wszyscy trzej królewiczowie z wyprawy po żony wrócili. Kazał więc ich przywołać ku sobie. – Cóż, miłe dziadki, czyście z żon waszych radzi? – Radzi, królu i ojcze. – Cieszcie się więc, dziadki, a tymczasem zobaczymy, którego wybór lepszy któremu Bóg moje berło przeznaczył. Oto na pierwszy raz, niech każda z moich synowych wytka na jutro po dywani. A której będzie piękniejszy, tej przed innymi przyznam pierwszeństwu. Pospieszyli do rząd swych starsi królewiczowie, poszedł za nimi i młodszy królewicz, a przybywszy do domu, zamyślił się głęboko i płakać zaczął. Czego płaczesz, królewiczu? – Zapytała żabka. Jakże mam nie płakać? Ojciec kazał, by wszystkie trzy jego synowe, a nasze żony, podywanie do jutra wytkały, a której będzie piękniejszy, ten ma przyznać pierwszeństwo. Żony moich braci już pewnie pracują koło nich, a ty, żabko, Choć umiesz strzałę podawać i po ludzku mówić, potrafisz, że dywan wytkać? Nie lękaj się o mnie, przeżegnaj się i zaśnij. A nim się przebudzisz, dywan gotów będzie. Królewicz usłuchał, położył się i zasnął. Żabka na okno wskoczyła, na tylnych łapkach stanęła i tak zanuciła. Wiatry żyjące, wiatry szumiące, Z czterech stron świata pospieszcie i wszystkie tłumnie, Pędząc wprost ku mnie, Na skrzydłach waszych przynieście. Parę run cieniutkiej wełny, Cudnych kwiatów koszyk pełny, Z głębi mórz złotego piasku i perę rzadkiego blasku. Tak aby dywan wzorzysty, cudnie śniący i kwiecisty, przez jedną dobę wytkała i do rąk lubemu dała. Zaszumiały i zachuczały wiatry i po promieniach słońca spuszcza się do pokoju siedem pięknych dziewic, niosąc w koszyczkach różnobarwną wełnę i kwiaty. Perły i wszystko, co potrzeba. Oddają głęboki pokłon żabce i w kilka minut czarującej piękności dywan wytkały. Ukłoniły się i uleciały. Tymczasem obie żony starszych królewiczów chcą popisać się przed królem i każda swemu mężowi koronę zapewnić pragnie nakupowały różnokolorowych włóczek, wybrały najpiękniejsze desenie i z największym pośpiechem u Krosieniek pracują. Nazajutrz dywany swe ukończyły i mężom swym oddały. Królewiczowie nazajutrz do króla przybyli, piękne dywany swych żon przed nimi rozwinęli i stoją w milczeniu czekając, co powie. Król na jeden i drugi dywan spojrzał, a gdy najmłodszej synowej rozwinął, zdumiał się i zawołał. O, to mi dywan, jakiego jeszcze nie widział, a jednak mam ich tyle. Najmłodszej mojej synowej pierwszeństwo przyznaję, ale trzeba drugą jeszcze próbę wykonać. I kazał król, ażeby nazajutrz synowe po upiekły, a której będzie smaczniejszy, tej przed innymi przyzna pierwszeństwo. Dwaj starsi królewiczowie smutni do rząd swych odeszli, a najmłodszy, pierwszym powodzeniem uradowany, chętniej już do swojej żabki powracał. Ale przybywszy zamyślił się i wzdychać zaczął. – Czego wzdychasz, królewiczu? – zapytała żabka. Jakże mam nie płakać. Ojciec nową próbę zadał. Już nie wiem, czy uda się jak pierwsza, bo czyż potrafisz pieróg upiec? Bądź oto spokojny. Przeżegnaj się i zaśnij. A jak się przebudzisz, weselszej myśli będziesz. Królewicz usłuchał. Położył się. I zasnął, a żabka na okno wskakuje, na tylnych łapkach wstaje i cienkim głosem śpiewa. Wiatry wiejące, wiatry szumiące, z czterech stron świata pospieszcie i wszystkie tłumnie pędząc wprost ko mnie na skrzydłach waszych przynieście. Z jasnego słońca w miarę gorąca, z rosy perlącej wody ciekącej, z kwiecistej błoni, przecudnej woń, A z bujnych ziarek, mąki pięćmiarek, bym jak przyrzekła przez noc upiekła pieróg dla swego męża lubego. Zaszumiały i zachuczały bujne wiatry, i po promieniach słońca spuszcza się do pokoju siedem pięknych dziewic. Każda w ręku trzyma koszyczek, a w tych koszyczkach były mąka, woda, wonne przyprawy i różne przysmaki. Oddały głęboki ukłon żabce i w kilka minut upiekły pieróg. Znowu się ukłoniły i na powrót po promieniach słońca uleciały. Nazajutrz Trzej królewiczowie do króla przybyli i każdy swój pieróg okazał. Dobre były obu starszych synowych króla, ale kiedy pieróg najmłodszej skosztował, zdziwiony zawołał. Oto pieróg, co się zowie. Lekki jak puch, pulchny jak dłoń, biały jak śnieg, a tak smaczny, że porównać z niczym nie można. Widać, żeś mój synu najmłodszy najlepszy wybór zrobił, ale o jeszcze. Dwaj starsi królewiczowie odchodzą zasmuceni, a najmłodszy pełen radości do domu powraca. Żabkę swą na dłoń chwyta, pieści ją muska, całuje i na koniec zapytuje – — Powiedz mi, proszę, jak mogłaś, będąc żabą, tak śliczny dywan wytkać, tak smaczny pieróg upiec? — Bo nie jestem, królewiczu, tym, czym mnie widzisz. Ja mam także królewna i moja matka królowa, znana pod imieniem czarnoksiężny Światłowidy, a że bardzo wielu ma nieprzyjaciół, którzy nie mogąc jej szkodzić, chcieli namą zgubę godzić, Przymuszona zatem była, Kiedym siedem lat liczyła Zamienić mnie żabę. I oto na wierzchu lub na dnie Siedem lat przebyłam w bagnie, Z którego mię tu przywiozłeś, A pod tą powłoką żaby Takie kraszą mię powaby, Że ani oko nie widziało, Ani ucho słyszało. Póki jednak moja matka wszystkich swych nieprzyjaciół ze świata nie zgładzi, płyty dla bezpieczeństwa w tej żabiej skórze zostawać muszę. Bądź więc cierpliwym, nim miała matka o minionym niebezpieczeństwie nie uwiadomi, a wtedy na własne oczy swoje uwierzysz cudne wdzięki moje. Gdy to żabka mówiła, Chodzi dworzanin pałacowy od króla, by zaraz najmłodszy królewicz i jego bracia z żonami swymi udali się do pałacu, gdzie król z ucztą i gośćmi na nich czeka. Królewicza przeraził ten rozkaz i nie wiedział, co począć. Spostrzegłszy to żabka rzekła. Bądź dobrej myśli, królewiczu, i nie trać odwagi. Idź naprzód jeden, do czego ojca, i bądź o mnie spokojny. A jak zaczną cię pytać, dlaczego mnie nie ma, a naówczas deszczyk fruszyć zacznie. Powiedz, że to twoja żona wnet przybędzie, bo już się rosą majową myje, a gdy błyskawica błyśnie, powiedz, że się stroje, a gdy zagrzmi, że już jadę. Królewicz ufając żabce uspokoił się i do pałacu poszedł, a tymczasem żabka znowu na okno wskoczyła. Na tylnych łapkach usiadła i cienkim głosem zanuciła. Wiatry wiejące, wiatry szumiące, czterech stron świata pospieszcie i wszystkie tłumnie pędząc wprost ku mnie na skrzydłach waszych przynieście. Mą piękność cudną, młodość ubudną i wszystkie moje kosztowne stroje aby mojego męża lubego mile zdumiła, Wzrok zachwyciła I w sercu jego miłość wznieciła. Zaszumiały i zachuczały bujne wiatry I po promieniach słońca spuściło się do pokoju Siedem dziewic cudnej piękności, A były to służebne panny zaklętej w żabę królewny, Kiedy była jeszcze u swej matki. Wszystkie nisko się jej pokłoniły, trzykroć naokoło ją obeszły i jakieś tajemnicze słowa wyrzekły. I oto żabia skóra opada, a pośród siedmiu panien stoi cud piękności, prześliczna córa światłowidy, Jakiej ani oko widziało, ani ucho słyszało. I stojąc wdzięcznie się uśmiecha, promieniami słońca patrzy, wonią róż oddycha. Tymczasem najmłodszy królewicz przechadza się po salach królewskich pełnych przepychu i gości, gdzie już i starsi królewiczowie z pięknymi żonami przybyli, a król, witając je uprzejmie i sadzając obok siebie, najmłodszego syna pyta. – A gdzie jest najmłodsza synowa? I deszczyk wnet pruszyć zaczął, a królewicz odpowiedział. – Moja żona niedługo przybędzie, bo się już rosą majowo myje. Wkrótce na niebie błysnęło, że aż pałac oświeciło, a najmłodszy królewicz zawołał – Żona moja już się ubiera! A gdy zagrzmiało, pobiegł ku drzwiom wołając – Żona moja już jedzie! Otworzyły się podwoje, a na królewskie pokoje jakby słońce zaświeciło, jakby tysiące róż tchnęło. Weszła piękność niesłychana, najmłodsza króla-synowa, jakiej ani oko widziało, ani ucho słyszało. Wszyscy stanęli zdumieni, tylko starsze synowe zbladły, a ich mężowie zadrżeli. Król nie posiadał się z radości, że jego ulubieńcowi, najmłodszemu synowi, dostała się taka piękność, a kiedy na nią poglądał, nieboszczki swej żony żywy obraz widział. A najmłodszy królewicz, widokiem swej żony, tak był zachwycony, że ją tylko jedną widział, ją tylko jedną słyszał. – Powiedz mi, mój synu? – zapytał go król na stronie. – Dlaczegoś mi nie mówił, że ci takie szczęście Bóg zdarzył? Tu królewicz na ucho wszystko opowiedział, a król wysłuchawszy tak poradził. – Idź wnet, synu, do domu. Znajdź żabią skórę, którą pewnie zastawiła, rzuć ją na ogień i prędko powracaj. Będzie musiała pozostać taką, jaką jest dopiero. Królewicz ojca usłuchał, żabią skórę odszukał, rzucił ją w ogień. W trąbkę się zwinęła, zasyczała i spłonęła. Nie tak się stało, jak król myślał, bo piękna królewna żona najmłodszego królewicza, kiedy za powrotem swej żabiej skóry nie znalazła. Niespokojna biegać zaczęła. Żewnymi łzami zapłakała, a gdy królewicz prawdę wyznał, przeraźliwym głosem krzyknęła. Za zieloną makówkę wyjęła, na królewicza ją cisnęła. Królewicz legł snem ujęty. A sama na okno wskoczyła, pieśń swoim wiatrom zanuciła, w kaczkę się przemieniła, kwaknęła i uleciała. Nazajutrz królewicz, gdy się obudził i królewny nie znalazł, wpadł w smutek i rozpacz i gorzko zapłakał. Ale co tu smutek i płacz pomoże? Otarł więc łzy, przeżegnał się. Na dzielnego konia wskoczył i puścił się w świat szeroki, pytając się wszędzie o królestwo królowej Światłowidy, gdyż sądził, że królewna do matki uciekła. Jedzie królewicz, jedzie, nie tydzień, nie miesiąc i nie rok może i wjeżdża na koniec na pole, całe kwitnącym makiem zasiane. A sen go tak opanował, że gwałtem prawie trzymał się w siodle. I gdy ujrzał w dali chatkę na kurzych nóżkach, domyślił się, co to znaczy. Wyprostował się na koniu i zawołał. Domku, domku, porusz się na kurzych nóżkach pod spodem, do lasu tyłem odwróć się, a do mnie stań przodem. Chatka na kurzych nóżkach zaskrzypiała, poruszyła się i obróciła drzwiami do królewicza. Wchodzi do niej królewicz i znajduje babę Jagę. Kądziel wszędzie. Piosnkę nuci, a w myślach projekty układa. Jak się masz, królewiczu? Co to cię do mnie sprzywiodło? Królewicz całą prawdę jej opowiedziała, ona mu na to. Mądrześ postąpił, żeś szczerą prawdę wyznał. Za to ci pomogę. Ile mogę? Znam twoją narzeczoną, piękną córkę królowej Światłowidy. Przylata ona do mnie co tydzień w postaci kaczki. I oto tu siada. Siądź więc pod stołem, przyklej się obrusem i wypatruj dobrej chwili. A gdy kaczkę schwycisz, dobrze ją trzymaj. Choć się w różne postacie będzie przedzierżgać. Jak się zmorduje, stanie się wrzecionym. Wtedy przełam ją na pół. A ujrzysz, za czym gonisz. I już zawsze twoją pozostanie. Wkrótce kaczka przyleciała. Przy babie jadze usiadła, piórka swe dziobkiem przebierać zaczęła, a królewicz cichaczem coraz bliżej podpełza i razem chwycił za skrzydło. Kaczka zakwakała, skrzydłami zatrzepała i rwać się z rąk zaczęła, ale widząc, że to na próżno zaczęła się przemieniać. To w gołębia? wreszcie wsyczącego węża, którego królewicz przeląkł się, z rąk wypuścił. A ten znowu kaczką stał się i kaczka głośno zakwakała przez okno uleciała. Królewicz błąd swój poznał, ale już było po czasie. A baba Jaga wrzasnęła. – Cóż ty zrobił mnie baczny? Na zawsze spłoszyłeś się ode mnie. Ale że to twoja narzeczona, muszę ci dać inny sposób. Masz oto kłębek nici. Gdy stąd wyjdziesz, rzuć go. A gdy się potoczy, idź za nim. Trafisz do mojej siostry, a tam się o dowiesz. Królewicz się ukłonił, wyszedł, rzucił kłębek i puścił się za nim. A idąc tak dnie i noce, znowu stanął przed domkiem na kurzych nóżkach, do którego przemówił. – Domku, domku, porusz się na kurzych nóżkach pod spodem. Do lasu tyłem odwróć się, a do mnie stań przodem. Domek odwrócił się drzwiami, a królewicz wbiegł do chatki zdeszany i spostrzegł drugą babę Jagę. Wszystko jej rozpowiedział. – Skryj się pod ławę – zawołała baba Jaga. – To twoja narzeczona już leci. Przyleciała kaczka jak pierwej. Złapał ją królewicz za skrzydło, kwaknęła, z rąk się targnęła, przemieniła się w indyka, z indyka w psa, z psa w kota, z kota w piskorza, z rąk się wyślizgnęła i przez okno uleciała. Królewicz zaczął już rozpaczać, ale baba Jaga za to go ofuknęła. Inny kłębek nici dała i puścił się znowu za nim. Z tą co i pierwej ochotą, ale z silniejszym postanowieniem, by to, co mu do rąk wpadnie, nie wyrwało się tak snadnie. I ułożył plan taki. Jeśli królewna ukaże się ptakiem, chwyci za oba skrzydła. Jeśli płazem, za głowę. A gdy rybą, za skrzele. I przed trzecim domkiem na kurzych nóżkach stanął i zawołał. Domku, domku, porusz się na kurzych nóżkach pod spodem. Do lasu tyłem odwróć się. A do mnie stań przodem. Obrócił się domek, wszedł królewicz, ukłonił się starej i siwej babie Jadze, oświadczył ukłony od dwóch jej siostr młodszych, opowiedział wszystko. I o radę i pomoc prosił. – Na coż była robić swej rozumnej żonie? – odezwała się baba Jaga. Widać, ona lepiej wiedziała, na co się jej żawia skóra przydała, a ty za jej piękność chciałeś zaraz oklaski świata zjednać, by później zamiast kwiatka ściskać w objęciu porchawkę. Ale otóż i ona leci. Królewicz zerwał się i pod ławę wskoczył. Przyleciała kaczka, u nóg baby Jagi siadła, a królewicz zręcznie podpełzł i za oba skrzydła ujął. Targnęła się kaczka raz i drugi. Królewicz trzyma i czeka tylko. Czy się węża lub piskorza nie przemieni, by schwycić stosownie, ale królewna poczuła, jaki go duch ożywiał. Nie czekając więc długo stała się brzycionem. Królewicz chwycił je w obie ręce i okolano złamał. Patrzy, aż zamiast końców złamanego wrzyciona trzyma rączki królewny. Swojej narzeczonej, a ta skromnie przed nim stoi, mile mu w oczy patrzy i słodko się uśmiecha. I przyrzekła królewiczowi, że odtąd na zawsze w naturalnej swej postaci wierną, mużoną zostanie, gdyż wrogowie jej matki całkiem wyginęli i nikt już jej prześladować nie będzie. Uścisnęli się i z chatki babyjagi wyszli, wtem królewna zawołała. Na usilne me żądanie, światłowidy rozkazanie, niech tu most natychmiast stanie. I w mgnieniu oka od domku, przy którym stali, aż do samego ganku pałacu ojca królewicza, ponad góry i lasy, przez morza i rzeki stanął most. Nie most, cudo mostów, sam kryształowy, poręcze złote, a gałki diamentowe. Królewna z królewiczem na most ten weszli i królewna rzekła dalej. Na silne meżądanie, żądanie, światłowidy rozkazanie, niech tu natychmiast stanie. Kocz z cugiem koni, na niej stangret z biczem w dłoni. Z tyłu w pozłocistej zbroi niechaj dwóch hajduków stoi. Po bokach zaś niechaj jedzie czterech konnych, a na przedzie machając laską potężną i trąbiąc w trąbę mosiężną, niechaj dzielny laufer bierze. I wszystko to natychmiast stanęło. Stagret paląc z bicza zajechał karetą pozłocistą. Hajducy wsadzili do niej królewna i królewicza. Dzielny laufer zatrąbił i puścił się naprzód, a za nim po kryształowym moście potoczył się przepyszny pojazd i nazajutrz Królewicz ze swą narzeczoną królewną przed gankiem rodzicielskim wysiada. Wprost w objęcia pada, a ojciec czule do serca go przycisnął. Z królewną pobłogosławił, następcą swoim mianował i tak wspaniałe wesele wyprawił, że ani oko widziało, ani ucho słyszało, jak się tam piło, jadło i hulało ko